Cześć, witajcie w Cinema Postkaście, Z tej strony Adrian i Grzesiek. Cześć. Reprezentujemy portal zwany Pełna Sala. A wysłuchacie teraz kolejnego odcinka naszej szalonej audycji o, no właśnie, o filmach, generalnie o filmach, ale chyba powoli męczymy się tymi filmami, bo uciekamy w różne strony. I dzisiaj wracamy do tematu gier komputerowych gier wideo. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy interesują się kinem nie uciekną od razu sprzed odbiornika, bo z tego, co pamięta, pamiętam, my nagraliśmy już dwie audycje o grze Heavy Rain i mm -hmm. nagraliśmy audycje o Beyond to Souls, czyli dwóch grach Davida Cage'a i one nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Wśród fanów naszych podcastów właśnie filmowych ludzie stwierdzili, że no, gry komputerowe to nie mój temat, a my je nagraliśmy właśnie z myślą o tym, żeby jak, wziąć dwie jak najbardziej filmowe gry i w jakiś sposób tam przystępnie Wam opowiedzieć o tym zjawisku, jakim są gry fabularne. I tym razem robimy to samo, robimy to samo, weźmiemy na warsztat grę, która e, może nie jest grą fabularną, chociaż Grzesiek zaraz mnie opieprzy, że ja w ogóle bez tak podstawowych definicji mówię, ale są jak najbardziej, e, jak najbardziej e, grami Filmowymi, jest dużo cutscenek, dużo fabuły, dużo tajemnic, dużo symboli do rozwikłania I fani tego, co my omawiamy, czyli, czyli kina z poznaku i gatunku houseu Mam nadzieję, że znajdą w tej grze coś dla siebie, prawda? Myślę, że tak, jasne A Gra, którą omówimy to jest Silent Hill z 99 roku Dzieło z gatunku survival horror i jakby tu zacząć, jakby tu zacząć. Najpierw, czy coś źle powiedziałem we wstępie. Nie, nie, wszystko jest okej. Okay. Okay. Wszystko się zgadza. Dobra, e, no to survival horror, tak? Czyli zacznijmy w ogóle od takiego gatunku. E, miałem nie męczyć o horrorach, ale mam nadzieję, że ten dopisek survival coś dopowie do, do w ogóle tej warstwy gatunkowej. No i czym jest w ogóle survival horror? Bo często się spotykam z tym określeniem, ale powiem Ci szczerze, że wyznaczników gatunku jako takich nie znam. Tu już, tu już okay. polegam. No i przekazuję głos ekspertowi, bo sam ekspertem od gier no nie do końca jestem. Tak, znaczy survival horror to jest właściwie m, można powiedzieć, że wyrósł jak właściwie większość gier z gier przygodowych, o których mówiliśmy właśnie przy okazji poprzednich podcastów o grach. Wszystko wzięło się z paragrafówek tak naprawdę, czyli gier tekstowych, gdzie w ogóle nie było interfejsu graficznego, tylko wpisywało się komendy. I co, co dana postać ma robić, co więcej ma wspólnego w sumie z, nie wiem, z grą pa papierowym RPG-iem niż yy, grą komputerową. Ale generalnie survival horror Odznacza się tym, że to jest taki, taki miks gry przygodowej z grom akcji. W tym gatunku mamy do czynienia z zagadkami logicznymi, to, to jest niejako, niejako podstawa, bo znaczy podstawa. Podstawa to jest klimat grozy i, mhm. i tak, jak, tak, jak, tak jak sama nazwa mówi, przetrwania, ale. ale... Nie ma, nie ma dobrego surreal horroru bez zagadek. No Oczywiście musi być jakieś takie poczucie zaszczucia, przeważnie to jest ograniczony dostęp do amunicji, apteczek. Historia też nie jest opowiadana tak standardowo za pomocą tylko i wyłącznie cutscenek, tylko elementów świata przedstawionego, tych, to co znajduje bohater w trakcie gry, czyli, czyli notatki, zdjęcia, nagrania. Kluczową część fabuły się dowiadujemy właśnie poprzez, poprzez znajdywanie przedmiotów bohater jest w, w takich grach często słabszy od... często, praktycznie zawsze słabszy od przeciwników generalnie. Czasami nawet bezbronny całkowicie. Raczej unikamy starć w tych grach z, z przeciwnikami, niż ich... Yy niż ich poszukujemy, tak jak, nie wiem, w strzelankach, gdzie, gdzie wybijamy tabuny w bez problemu, bo bohater jest superherosem, to tutaj bohater jest znacznie słabszy. A w ogóle nazwa survival horror, mimo że ten gatunek kształtował się już troszeczkę wcześniej, powstała w 96 roku przy okazji gry Resident Evil, o której pewnie nawet jak ktoś nie, nie zna się to bardzo na grach, to, to o tym słyszał. A tak cię dopytam, czy to mhm. masz też coś wspólnego właśnie z gatunkiem filmowym survival horroru? Bo z tego co wiem, no to na przykład De Deliverance, czyli wybawienie chyba, taki jest polski tytuł z siedemdziesiątego jest taką podstawą horroru survivalowego w kinie. A, w kinie, e, tak? Ja... Tak, chodzi, chodzi o to, że jest grupa, tak, która zagubiła się w głuszy, najczęściej w głuszy, chociaż może to być gdzie indziej, no i jest przez jakiś redneków prześladowana, czy coś, coś w tym stylu. Takie filmy jak Rituals na przykład są reprezentantami takiego kina, no ale widzę, że tutaj... Tutaj to trochę inna. No Chociaż tak. ta, ta sama, ta sama tak, nazwa jest Nazwa to tak, troszkę... ta sama nazwa, jednak chyba to jest troszeczkę inna gałąź. Tak jak na przykład y, filmy slashery i gry slashery, to jest zupełnie co mm -hmm. innego. Ale wróćmy do tego, gdzie tam, gdzie skończyłeś, czyli Resident Evil, tak, jako pierwszy reprezentant gatunku nazwowo, tak, bo mm -hmm, tak, rozumiem, tak, że bo... Wcześniej, wcześniej również istniał taki gatunek. Mm -hmm. Istniał, chociaż to nie było nazwane i określone do końca, bo tak jak mówiłem, że to się wywodzi z gier paragrafowych, tak pierwszą grą właściwie, którą, graficzną, którą można uznać za reprezentanta horroru, ogólnie horroru, bo wtedy jeszcze jeszcze, jeszcze w ogóle trudno było właśnie o coś takiego, to jest Mystery House z 1980 roku. To jest właściwie taka pierwsza gra z interfejsem graficznym. Ten interfejt graficzny był bardzo, bardzo prosty, bo to na czarnym tle były, no, był narysowany domek właściwie, czy jakiś tam pokoje, jakiś zarys, zarys pokoju i też się wpisywało komendy z klawiatury. E, tam to było o ludziach, którzy byli zamknięci w domu i z seryjnym mordercą po prostu. Postać poruszała się w ciemnościach, też jakieś były wskazówki, notatki, pułapki, ale to było wszystko bardzo, bardzo proste. No to tak, taka ciekawostka raczej niż jakaś pełnoprawna gra, żeby ktoś dzisiaj po, po to sięgał. E, Haunted House właśnie z 1982 roku Yy, już, już miał troszeczkę. Yy... Więcej grafiki, już postać, postać gracza była na ekranie, można było sterować postacią. Pierwszy raz była możliwość śmierci gracza, bo, bo w Mystery House jeszcze nie można było zginąć. Można było po prostu wpisać złą komendę i nie wiedzieć, co robić przez tydzień. Aha. A tutaj jednak, jednak już, już te przeszkadzajki, że to tak określę mogły, mogły cię zabić, bo to, bo to były jakieś nietoperze, jakieś różnego rodzaju stwory, bo to już jak sama nazwa wskazuje, już nie, nie morderca, tylko nawiedzony dom. Ja widziałem, jak to wygląda na YouTube, mm -hmm. w sumie skojarzenia z tym, co zobaczyłem w Silent Hill, no, nasuwają się w jakiś mm -hmm. sposób, chociaż na pewno nie graficznie. Tak? No tak, tak. <laughs> Były jeszcze później jakieś, jakieś następne gry w latach 80., typu Halloween, Ghost House. I to, było wszystko, to były wszystko gry, gdzie się y, właściwie działy w zamkniętym pomieszczeniu, w jednym domu, bo to, to właściwie jest też wyznacznik Survival Horror do pewnego momentu, o czym, do czego później przejdę. Ale przez długi czas właśnie Survival Horror kojarzył się z bohaterem zamkniętym przeważnie w, jakimś, w jakiejś posiadłości willi, w jakimś dużym domu. Chociaż taki prawdziwy Survival Horror, że można powiedzieć, że to już jest Survival Horror, to jest. Project Firestarter z 1988 roku, to jest bardzo mało znana gra, ona, ona, ona praktycznie, ja, ja tylko też ją widziałem na, na jakichś filmikach na YouTubie i, i, i, i czytałem o niej, nie, nie, miałem, nie miałem też okazji po nią sięgnąć. To, to już wyglądało mniej więcej jak, nie wiem, jak kojarzysz na Pegasusa, nie wiem, Mario czy coś takiego, czy Contra może bardziej, może bardziej. To, to, to właśnie też podobny, podobna, podobne ustawienie, że tak powiem kamery, że, że widzisz po prostu postać idziesz cały czas prawo czy w lewo. I... czy platformówka. No, tak, tak, tak, tak. Tak to mogło wyglądać, tylko że tam, no, no, nie, nie skakałeś, nie strzelałeś za dużo, tylko bardziej też też rozwiązywałeś zagadki i chodziłeś w pociemku. Po tym, tym razem to fabuła była bardzo podobna do obcego. To taki horror, można powiedzieć, science fiction. Bardzo chyba, chyba nawet bazowała na, na, na scenariuszu obcego ogólnie. I to, to był pierwszy taki, dlatego mówię, pierwszy survival horror. Bo tam bohater był uzbrojony, miał ograniczoną amunicję, te, te potwór go atakował. Yy, z Nienacka, czyli, czyli pierwszy horror, gdzie można było się właściwie przestraszyć, bo tamto, gdzie mówię, no, no, to, no to, to grozy raczej tam jako takiej nie było. A tutaj już jakieś środki stylistyczne zastosowano, gdzie, gdzie, gdzie można było grozy poczuć, chociaż dzisiaj no, raczej nikt by się tego nie przestraszył, ale, ale... No ale w nocy w zamkniętym pokoju, tak, na tych... <śmiech> no to wtedy te piksele pewnie nawet robiły wrażenie z braku, z braku świadomości, że można trochę no. dalej, tak? Tak, pe pewnie, pewnie tak równolegle mniej więcej, chyba tam rok później, wyszła gra Sweet Home. Ona była tylko w Japonii dostępna, ale można powiedzieć... Znam no proszę Można znam, po... ale to dlatego, że równocześnie Kiyoshi Kurosawa nakręcił horror Sweet Home, który właśnie, właśnie był z tą grą powiązany Tam, tak. tamtą samą historię poznawaliśmy w grze, jak, mm -hmm. i w, jak i w filmie więc znam film i grę równocześnie Tak właśnie nie, właśnie nie wiem, czy, czy gra była pierwsza, czy film był pierwszy równocześnie <laughs> powstawały, to był taki właśnie projekt, że, żeby zrobić jednocześnie grę i film i sprzedawać to na, w dwóch rynkach, żeby jedni sięgnęli po drugie Właśnie, właśnie też byłem ciekaw, czy to, czy to gra była na podstawie filmu, ale tu uzupełniłeś moje, moje dane. <grych> Bo to, to opowiadało, z tego, też to nie grałem, ale z tego co wiem, to opowiadało właśnie o ekipie, która chciała kręcić dokument też w, jak, w, jakimś, mm -hmm. w jakiejś posiadłości y, na, na temat... Zjawisk z... paranormalnych. Tak, tak. tak, ta, ta, ta. I to było ze, w związku ze, ze samobójstwem chyba jakiegoś artysty. Oni się tam, oni się tam znaleźli i nawiedzał, nawiedzał ich jakiś duch. No, ale generalnie sprowadzało się do tego, że to są raczej tempe nastolatki. Okej. Okay. <laughs> I wywodziło się z takich slas slasherowych motywów e, to pojawienie się w ich w domu, tak? To było takie ghost movies trochę ze slasherem skrzyżowane. Chociaż nie jakieś krwawe. E, to była bardziej komedyka. E, przynajmniej wersja Kioszy jego Kurosawy, tak? Nie wiem, jak wyglądała mm -hmm. gra. E, no, gra. To już, tak, to już o tym ty opowiadasz. Aha. Gra wyglądała w ten sposób, że tutaj dla odmiany był e, widok z góry, czyli to. Nawiązywała właściwie takich klasycznych japońskich RPGów, które już wtedy, wtedy, wtedy wychodziły. Mechanika też była zaczerpnięta raczej z RPG, czyli było dużo dużo dialogów, dużo, dużo rozmów. A same pomieszczenia, bo to dodam jeszcze, że to, że to była gra autorstwa firmy Capcom, która niedługo później zrobi właśnie grę, która bardzo namiesza w gatunku i go zdefiniuje właściwie, czyli Resident Evil. Projekty ze, ze Sweet Home później zostały wykorzystane w pierwszej części rezydenta. Projekty właśnie lokacji. Tak jak mówię, gra wyszła tylko po japońsku, więc, więc trudno, też jest dostępna dzisiaj dużo na jej temat. Z perspektywy europejskiego gracza nie można więcej powiedzieć za bardzo, bo chyba nie została przetłumaczona nawet przez fanów na angielski, chyba że gdzieś jest jakieś fanowskie tłumaczenie o nim, nie wiem po prostu. Ale wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo gameplay oglądałem, ale jak to, jak to bo gameplay oglądałem i to nie cały, tylko fragmenty, żeby uzupełnić sobie film, więc nie pamiętam, czy to było po japońsku, czy po angielsku, no niestety już. Ale jeszcze przed Residentem właściwie rewolucji dokonało, dokonała firma Infrogames, a dokładnie Federic Reynal, który, który zrobił grę Alone in the Dark. To już można powiedzieć, że to już jest taki pełnokrwisty horror, bo przede wszystkim modele 3D to, to, to, było, to było coś nowego zupełnie. Modele nie tylko postaci, ale i pomieszczeń. Teraz to się brzydko bardzo zestarzało, że to, to 3D wygląda jeszcze gorzej niż chyba, chyba te poprzednie gry, o których mówiłem. Ale, ale generalnie to była rewolucja. Druga sprawa, statyczna kamera To jest coś, co, co jeszcze długo Survival Horror korzystał z tego Na przykładzie pierwszych rezydentów Chociażby i to się w moim zdaniu Świetnie sprawdza do dzisiaj Nawet gra, którą grałem parę parę lat temu Nawet z rok temu, Until Dawn wróciła do, do, tych, do tych statycznych kamer To znaczy, co mam na myśli Mówiąc statyczna kamera, że kamera Gdzieś jest pod jakimś dziwnym kątem Umieszczona na przykład gdzieś na suficie Czy, czy w rogu w kącie pokoju I, i śledzi bohatera z takiej, z takiej troszeczkę dziwnej perspektywy i po prostu kiedy, kiedy on opuszcza kadr, że tak powiem, ona przeskakuje gdzie indziej i jest, i jest pod jakimś innym kątem umieszczona. Tak jakby, tak jakby ma się poczucie takiego większego zaszczucia, jakby bohatera cały czas obserwowało coś, że ta kamera jest gdzieś, gdzieś, gdzieś tam zawieszona. Akurat gra, o której będziemy mówić, nasz główny gwóźdź programu od tego odeszła. Tak? Mhm. Znaczy są, są ujęcia właśnie yy, z z statyczną kamerą, ale kiedy bohater się porusza po mieście swobodnie, to możesz w miarę chyba, chyba swobodnie się ruszać. A, no, to rozumiem, że o to, o to ci chodzi mniej więcej. No tak, generalnie, generalnie w pomieszczeniach ta kamera właśnie była tak jak mówisz, nie, pod różnymi kątami tak, tak, w Silent tak, tak. Hillu. Natomiast no jak już wychodzimy na większe przestrzenie, no to to jest TPP, tak. Tu, pe, tu person, nie wiem co to znaczy P2. perspective. <laughs> perspective. No właśnie. E, tak, i tak to, tak to wygląda, no. mhm. Tak, ale Allo in, in the Dark yy, opowiadał też, też oczywiście posiadłość, też jakieś samobójstwo jakiegoś bogacza. Poszu, akurat o, tu się rozchodziło poszukiwanie fortepianu z informacjami, yy, dlaczego popełnił samobójstwo. Okazało się oczywiście, że jego dom jest nawiedzony można też było łatwo tam zginąć, bo już pamiętam jak, jak, jak grałem w tą grę y, jeszcze na, na jakimś pececie kolegi to, to bardzo się wkurzaliśmy, że, że nie mogliśmy tam za daleko przejść, bo bardzo było dużo pułapek, już pierwsza lokacja gdzieś tam jakieś zapadnie, jakieś kolce, jakieś takie różne tego typu rzeczy, no i zagadki były też trudne, y, przynajmniej wtedy mi się wydały trudne, nie wiem jak, jak by było teraz ale, ale też szukanie notatek i tak dalej, no już, już y, bardzo rzecz zbliżona mimo, że, że technologią odstaje trochę to zbliżona do tego, co, co z Znamy, znamy mniej więcej dzisiaj. No później doczekaliśmy się jeszcze, jeszcze dwóch kontynuacji, N znaczy właściwie więcej później później jeszcze, jeszcze dwie kolejne części powstały, ale, ale w tym tak jakby głównej serii to, to powstało jeszcze w 94. i 1995 roku dwójka i trójka, które były dosyć, dosyć zbliżone do, do, do jedynki. Trójka, trójka się, z tego co pamiętam, już nie działa w posiadłości, tylko, tylko chyba na, na statku pirackim, ale, ale tutaj to są moje wspomnienia jeszcze z późnego dzieciństwa, więc nie jestem pewien, czy, czy, czy, czy tak rzeczywiście było, bo tego nie zweryfikowałem, ale, ale w każdym razie no, no seria się jest bardzo uznana przez, przez fanów survival horroru, bo trafiła do 100, top 25 nawet najbardziej wpływowych gier na na całą branżę grową myślimy survival horror, to jednym tchem się wymienia właściwie trzy tytuły, czyli wspomniany Alone in the Dark, Resident Evil i, i właśnie Silent Hill. To, to jest taka święta trójca survival horroru. No. A Uwe bolnie nakręcił czasem filmu Alone in tak, the Dark? Tak, <laughs> oczywiście, że nakręcił film Alone in the Dark, Wyspa Cienia. On, on, on, właściwie, on bazował co prawda na czwartej części gry, na, na, która powstała już w 2001 roku, dlatego o niej nie mówiłem, bo, bo ona już powstała po, po Silent Hillu. Ta, ta czwarta część nie była nie była też za dobrze przyjęta, no, ale, film, nie na, tak pewno, źle ale na pewno nie tak źle jak film. tak. Jakoś został zmiażdżony w ogóle i przez widzów, i przez krytykę. I znaczy, jego, no, jego nie... Słusznie. Pewnie, jakbym układał top 20 najgorszych filmów, jakie widziałem, to, to by się spokojnie znalazł. Tak. <laughs> Okej. Okay. Tak, właśnie u zekranizował zakranizował dużo gier, ale chyba z żadną mu się za bardzo nie udało. Bo... Kiedyś omówimy jego twórczość. <laughs> tak. Zresztą samo Alone in the Dark bym sam kiedyś chciał omówić. Yy, tylko, no nie wiem, czy tak aż tak archaiczne, tak yy, traf, trafi do mnie, tak archaiczny styl gry i w ogóle takie rzeczy, nie? Znaczy, yy, powstała jeszcze piąta część, właściwie niejako, niejako remake pierwszej pierwszej części, ale, ale w 2008 roku i to jest chyba, to jest chyba ostatnie, yy, ostatnie spotkanie graczy z tą serią. No ale mimo wszystko trzy pierwsze gry to jest to jest taka, taka esencja, no, którą szkoda, że, że, że, że, że to nie, nie zrobił ktoś porządnie jeszcze raz, czy chociaż, czy chociaż z nową grafiką, bo, bo, to, bo to wydaje mi się, że to jest bardzo klimatyczna rzecz. A właśnie Paul All in the Dark jeszcze, jeszcze powstały takie klony, bo, bo te 3D bardzo się spodobało, te modele trójwymiarowe i, i tak dalej. To był jakiś, jakiś, jakiś tak wtedy szał trochę na to, mimo, mimo że tak jak mówiłem, no dzisiaj to już żadnego wrażenia nie robi. Na przykład powstało coś w stylu, coś pomiędzy platformówką, trochę grom akcji i też survival horrorem. Powstało coś takiego jak *Ekstatika*. To było dosyć ciekawe, bo było umiejscowione w świecie fantazji. Przeciwnikami bohatera były jakieś orki czy gobliny, ale też chodził gdzieś tam po jakichś mrocznych zamczyskach i, i, i, też, i też bazowało bardzo na, na, na horrorze. Chociaż, chociaż może nie, nie, nie, tak, nie tak tym ty, podtypowym takim mm, pojęciem. Teraz już przejdę chyba do Resident Evil. Bo to, to, jest, to jest rzeczywiście rzecz, którą, którą wszyscy, tak jak mówię, kojarzą. A seria się rozrosła bardzo w tej chwili. Niedawno mieliśmy siódmą część, ale siódmą część głównej serii, a spin-offów różnych tego nie było już niezliczonej ilości. Ale, ale tak jak mówiłem, to, to jest kolejna gra, gdzie, która rozgrywa się w dużej posiadłości. Pierwotnie to miał być w ogóle remake tego Sweet Home'a, o którym mówiłem, ale, ale Capcom stwierdził, że jednak tam pozmieniali trochę w scenariuszu i, i stwierdzili, że, że jednak robią mu coś oddzielnego, ale część projektów została. No odpowiedzialny jest Shinji Mikami, to jest taka postać związana z rezydentem od początku właściwie. Nie wiem, nie wiem, pewnie teraz już nie, ale, ale, ale to był taki trzon Capcom całego, który, który jest odpowiedzialny za tą serię, no i to była też jedna z pierwszych gier, która eksplorowała motyw zombie przy okazji, na, na taką skalę przynajmniej. Oczywiście na początku gry nie wiadomo, że chodzi o zombie, tylko jest zgłoszenie jakiś tam morder z posiadłości z elementami kanibalizmu, że tam się, że tam, że tam się pojawiły, więc, więc, więc nie wiemy o co chodzi. Jakaś tam jednostka jest, jest powołana, policyjna, specjalna, Stars się nazywa. Można wybrać, a właśnie, bo tak jak mówiłem o Alone in the Dark, nie wspomniałem, że można było wybrać pierwszy raz właśnie w tym, w tym gatunku między postacią kobiecą a, a, a męską. Można było grać, grać detektywem, a, a siostrzenicą gościa, który popełni samobójstwo. No i tutaj w, w Residentie mamy podobnie, możemy też grać Chrisem albo Jill Podczas gdy rozgrywka w Along the Dark aż tak bardzo się nie różniła, oprócz tego, że chyba zaczynali w innych miejscach tej posiadłości, to, to, to w Rezydencie rozgrywka Chris'em Agile się, się różniła znacznie. Zagadki były trochę inne, zakończenia były zupełnie inne. No i, i właśnie rezydent wprowadził tutaj coś takiego do gatunku, jak różne zakończenia. To jest dosyć istotne. Co później Salent Hill jeszcze, jeszcze bardziej rozwinie, że, że gra miała kilka zakończeń w zależnie od tego, jakie tam decyzje podjęliśmy, jakie przedmioty zebraliśmy i, i tak dalej. To poczucie zaszczucia dominowało, bo yy, mieliśmy ograniczone miejsce w ekwipunku i co ważne, zapis gry. Podejście zapisu gry było bardzo ciekawe, mogliśmy tylko zapisywać grę yy, na maszynach do pisania. A, no. yy, a, żeby, a żeby mieć dostęp do tej maszyny do pisania, trzeba było mieć takie taśmy do tej maszyny. Więc, więc musi, trzeba było zadecydować, czy chcę mieć taśmę do maszyny, czy może więcej amunicji, bo kwipunek był ograniczony miejsce. I to, i to, to, to właśnie tworzyło tak, tak, to, takie Fajne podejście. ciekawy. No. Czy może będę chciał zapisać grę, jak coś pójdzie nie tak, czy, czy pewnie się czuć jak, jak horda zombiaków nie zaatakuje. To, tak, w Salient Hillu mamy tylko wybór między amunicją a apteczką, czy to, co le, <grym> tak. le, lepiej zachowywać, tak? A, <grym> tutaj... <grym> a tutaj jeszcze, jeszcze z saveami doszed, doszedł problem. No i to też, były, to też były tutaj modele 3D, z tym, że tylko były modele nałożone na. Modele 3D to były tylko postacie i, i przeciwnicy i kluczowe przedmioty, a, a tła były renderowane wcześniej, czyli tak jakby ręcznie rysowane i nałożone. Ta gra wygląda troszeczkę lepiej w tym momencie niż, niż Alone in the Dark przez to. Chociaż no, no, te modele postaci bardzo się zestarzały. Zresztą parę lat temu wyszedł remake, remake parę, paręnaście już chyba, na, na Gamecube'a, na konsolę Nintendo wyszedł remake Resident Evil, który, który bardzo został ciepło przyjęty i do tej pory wygląda nieźle, tym bardziej, że jego wersję HD już chyba można na PS3 i PS4 zagrać. Więc, więc cały czas ten pierwszy rezydent jest jak najbardziej grywalny w tej chwili, Ale re w takim... remake, jako dosłownie, to te same zagadki, to, to tak, samo wszystko? Tak, czy... tak, tak. Wszystko ono. to samo. Tam parę rzeczy było usprawnione. Trochę tam więcej w scenariuszu, jakieś, jakieś tam wątki były, były lepiej rozwinięte, ale, ale generalnie tak. Ja jako właściciel PS3, no to mam szansę zagrać w Residenta jedynkę. Jest tam taki pakiet do zakupienia a, na a PS Store. Ale ten klasyczny? Czy, tak, czy klasyczny, oryginalna grafika i wszystko, wszystko tak po staremu. To jest jako, jako seria klasyki PSX-a okej, okay, no właśnie y, później te były kolejne części Rezydenta, te flagowe, czyli dwójka i trójka które, które były do, dość podobne znaczy no, dwójka, dwójka zmieniła posiadłość na komisariat i jeszcze tam parę innych części miasta, w trójce już było, już było w ogóle po całym mieście było, była roz, rozprzestrzeniona, ale wszystko się rozgrywało epidemia zombie, Raccoon City i złe korporacje, które, które tam rozsiewają ten wirus, pewnie, pewnie część naszych słuchaczy nawet jeśli nie grała w Resident Evil to widziała któryś z filmów, w których też jest teraz chyba od cholery. Czy... Znaczy powiem Ci, że ja widziałem na przykład pierwszy film i zupełnie nie kojarzy mi się z tym, co opowiadasz, bo Aha. samej serii Resident Evil jako rzeczy, którą można zagrać, no nie znam, nie znam, przyznaję się. Wiem, że mam szansę tylko zagrać, natomiast w pierwszy film kojarzę i to się różni, tam nie ma właśnie nawiedzonych domów, to jest taki blockbuster, w zasadzie blockbuster. Tak. CGI w ogóle tak potwory, jakieś takie dziwne, dziwne efekty specjalne, jednostki wojskowe i w ogóle super możliwości. Mhm. No bo bardzo Luźno powiązany właściwie z, z Grom, ale jakoś tam do niej nawiązywał, bo, bo gra też poszła w tym seria też poszła w tym kierunku ogólnie, co co mówisz. To też się zrobił z tego taki, taki właściwie bardziej blockbuster niż, niż jakiś taki kameralny horror. Już od pierwszej części mamy, mamy ten wątek tej złej korporacji, która tam wszczepia wirusa, który zmienia ludzi w zombie, ale on był raczej w tle, a. a Kluczem, tak jakby, czy, czy, czy esencją tego był, był właśnie motyw pseudo, powiedzmy, nawiedzonego domu. Dlatego o tym wspominam, o, o reszty części, bo mówi się, że czwórka, o ile jest grą dobrą, jaką grą akcji, to zniszczyła właściwie na długie lata gatunek survival horroru. Stała się grą akcji typową, z zombiakami, gdzie, gdzie raczej poczucie zagrożenia gracz nie ma zbyt dużego, Kolejne, tam piątka, i tak dalej, to, to już są po prostu akcyjniaki blockbustery, tak jak, tak jak, tak jak takie growe odpowiedniki blockbusterów, i, i, i to, to jakoś pogrążyło ten gatunek. On teraz, on teraz w ostatnich latach się podnosi z kolan w trochę innej, zmienionej perspektywie, bo, bo takie, takie gry jak Penumbra, Amnezja czy Outlast to teraz, teraz dominują, czyli z widokiem z pierwszej osoby, ale o tym bym chciał powiedzieć już już następnym razem, może, bo, bo, bo chciałbym powoli zmierzać już do, do, do Silent Hill'a właściwie. 1999 rok, firma Konami, Team Silent dokładnie, oddział, który zasłynął, bardzo zmienił, zrewolucjonizował też po raz kolejny gatunek survival horroru, bo no... Gra była bardzo rozbudowana, jak na, jak na 99 rok. To, to było rzeczywiście coś yy, yy, niespotykanego. Zresztą prowadzenie fabuły było w tej bardzo niespotykane, bo yy, mimo wszystko Resident Evil z całą swoją rewolucją poprzednią, parę lat wcześniej jednak ta fabuła była dość stampowa, bo tutaj wirus zombie zła korporacja, tak jak już mówiłem wiele razy, a w Silent Hillu mamy właściwie taki okultystyczny horror bardziej Nogość interpretacji jest naprawdę duża, fabuła jest bardzo niejasna jest, jest podana lakonicznie i tak naprawdę później jeszcze przez wiele lat gracze sami doszukiwali się, co właściwie i żeby poskładać ją do kupy o co tutaj cholera chodziło to była pierwsza gra, która miała nie, nie może nie do końca otwarte, tak jak w dzisiejszych sandboxach, ale, ale można powiedzieć, że otwarte miasto mogliśmy sobie chodzić, po, po, zwiedzać przynajmniej poszczególne e, dzielnice, miasteczka Silent Hill. Bo wiem, że ty grałeś niedawno, jesteś na świeżo, ja, ja byłem ogromnym fanem w ogóle, tak. w, w ogóle serii. Tam Udzielałem się dość mocno na, na, na forach, które, które kwitły właśnie z parę ładnych lat temu na temat tej serii. Od, od, od jedynki do czwórki właściwie to, to grałem grałem w kilka, kilka jeśli nie kilkanaście razy w każdą, w każdą z tych czterech części tak, no ja na Salient Hill generalnie trafiłem nawet, nawet nie tyle przez Ciebie, chociaż przypominałeś mi od czasu do czasu, tak, że jest taka gierka. Ile, na, ile przez to, ile ta gra znaczy w ogóle dla horroru, w ogóle ogólnie pojętego horroru, bo zawsze gdzieś tam powracało się właśnie do tych motywów, te pielęgniarki tak na pustych korytarzach szpitala, zawsze gdzieś tam, gdzieś tam widziało się ten screen, jeśli mówiło się o ogólnie pojętym horrorze. No i nie znać tej gry, to tak jak nie znać, nie wiem, gabinetu doktora Caligari. Mhm. Generalnie tylko to zupełnie inne medium I e, ja trafiłem na Silent Hill. pamiętam, że w ogóle trafiłem na informacje o tej serii W CD, w CD Action był, była taka płyta z demówką trzeciej części Pamiętam, że całą płytę DVD praktycznie, nie DVD, tylko płytę CD zajmowio, zajmowało to demo i w zasadzie w tym demo nic się nie działo. Odmieliśmy przejść taki dziwny Lunapark, pełen takich rdzawych powierzchni, w takie, takie właśnie, w takich kolorach. Ale miała też taki wideoklip, nie pamiętam już kawałka, jak się nazywa twórca muzyki do tej sceny? Akira serii. Yamaoka. Tak, to z jego muzyką, taki teledysk wstęp, wstępu, wstęp, będąc wstępem do całej gry. I pamiętam, że zupełnie, totalnie mnie to zauroczyło. Właśnie te dziwaczne postacie, jakieś tam fabuła, jakieś puste miasto, takie, takie znaki po ścianach, powypisywane, ten brudny klimat. Ja wiedziałem od razu, że chcę zagrać w tą serię, że chcę ją poznać od samego początku. No a okazja nadarzyła się, tak jak trafiłem, jak mam już PS3, to mogę zagrać w te klasyki na PSX. -a. Nie wiem, czy pierwsza część, z 99 roku, wyszła kiedykolwiek w jakiejś edycji HD, czy cokolwiek nie, z nią. Nie, nic mi o tym nie wiadomo przynajmniej. Tak, podrasowano w niej czy coś, ale ta wersja, którą grałem, to jest oryginalna wersja, taką jaką widzieliście na PSX-a, tylko ja grałem to pewnie na troszkę większym ekranie. Tak? To pewnie gorzej to wyglądało jeszcze, nie? Pewnie tak, ale z drugiej strony już samo to, jak ta gra wygląda właśnie, chociaż co jest ciekawe, bo w ogóle animacje do takie filmiki, na przykład, na przykład intro, na przykład filmiki, kiedy na początku kogoś spotykamy, to one dość ładnie wyglądają, tak ci szczerze powiem, że są takie, może za bardzo jakieś takie rozjaśnione, ale wyglądają jak film animowany, taki dość porządnie zrobiony, no. Tak, tak, bo te, te filmiki to nie są scenki generowane w czasie rzeczywistym w grze, te o których mówisz, czyli intro, Między innymi, tylko to są właśnie renderowane wcześniej, wcześniej przygotowane filmy, na, na, nie na silniku gry. Więc dlatego one, one, nawet, one nawet nieźle wyglądają na siebie. Pamiętam, że jak odpaliłem pierwszy raz w ogóle Silent Hill, to jeszcze była piracka, oczywiście, kopia tej gry, gdzie na stadionie dziesięciolecia zdobyta. Wow, ale to na PlayStation też? Tak, tak, tak. Na PlayStation też się piraciło. Tak, tak. Przynajmniej jeździło się na giełdę, żeby przerobić konsolę, żeby czytała te pirackie płyty. Ja wiem, że właśnie jak kolega miał trójkę czy tam Xboxa, to pamiętam, że przerabiał, ale nie wiedziałem, że już wtedy. Tak, <taka> już, się, już tak to było tak bezczelne, że już jedynkę się przerabiało też chociaż, no oczywiście można było kupić też oryginały w sklepie, no ale, ale no, człowiek jeszcze nie był świadomy do końca tego, jak działa prawo autorskie. Chociaż pamiętam, że pod koniec lat 90. tak patrzyłem przez szybę na te gry, tylko na okładki same tych na PlayStation. To kosztowało stówkę, tak, stówkę tak, taka grała? Tak, tak. No także tak, to, to, to były takie ceny, a pod koniec lat 90. to w ogóle no to, było, to już, już ta cena. No. no już teraz za drugą i trzecią część w HD Silent Hill dałem 100 złotych i boli, boli jednak taki wydatek. To chyba najdroższe gry, jakie, na jakie zapłaciłem. Moją pierwszą grą na konsolę, na, na pierwsze PlayStation, było Final Fantasy 7, za które moi rodzice jeszcze, nie, bo, bo sam nie zarabiałem, zarabia, zapłacili prawie 200 złotych za tę grę. Wow! Więc. No kawałek, kawałek forsy. Ja pamiętam, że jeszcze jak w PlayStation grałem, bo grywałem w PlayStation, to był w takim miejscu, gdzie teraz mamy hipermarket w Rzeszowie, to była taka, taki malutki właśnie sklepik z grami i na pecety i na konsole, i była tam konsola za 5 zł za godzinę można było sobie pomyśleć. Tak, tak, też mieliśmy coś takiego. No, także tak to u mnie moje pierwsze kontakty z PlayStation yy, wyglądały, aż w życiu nie śniłem, że kiedyś będę tak duży i będę miał takie coś w domu. No właśnie, tak, to, to, było, to, to się nie wierzyło, że, że, że tak się ułoży w ten sposób, że każdy będzie mógł teraz sobie nadrabiać i klasykę i grać w nowości. No, ale w, wracamy do 99 roku w Japonii, e, czyli Konami, tak? Konami... Konami, tak. Firma Konami, oddział Team Silent w sumie kojarzony z właściwie tylko z Serią Silent Hill, po czwartej części został rozwiązany ten oddział, serię przejął ktoś inny, dlatego się mówi, że już straciła swój, swój blask, ale, ale za pierwszą część odpowiada pan, który nazywa się Keichiro Toyama, on, on jest właściwie odpowiedzialny tylko za pierwszą część, po 1999 po roku odszedł z Team Silent zdążył napisać scenariusz tylko do, do jedynki. I, I czym jest ta gra? No jak mówię graficznie już na początku, powiem ci, że mnie nie, za, mnie nie zawiodła, dlatego, że to, że ta gra jest trochę spikselowana, trochę brzydka w niektórych momentach, chociaż te postacie są dość okrągłe, tak? <grych> Może dziwny tak przymiotnik w tym wypadku, ale widać, że to są postaci, widać te wszystkie kontury, a ta pikselowatość dodaje w sumie uroku w grze, gdzie całe miasteczko, to tytułowe Silent Hill jest skąpane w mroku Jak mówię, br takie brudne kolory Tam dominują, takie rdzawe Wszędzie jakieś właśnie metalowe powierzchnie Śmieci się walają Ale też ma to swoją jakąś taką kompozycję Złożoną z tego brudu Ale jednak to jest taka kompozycja Która przy przywodzi na myśl naj Najsmutniejsze, tak Możliwe emocje No i oczywiście strach Strach, z którym ta gra jest związana no i co? Tak kupiłem sobie to, ściągnąłem to sobie to z PS Store'a zainstalowałem. Na samym początku powitało mi intro, które jest streszczeniem całych wydarzeń z fabuły gry. Od samego początku do końca, przy jednoczesnym takim posza tak poszatkowaniu, żebyśmy nie wiedzieli z czym mamy do czynienia. Tak, ja właśnie pamiętam, bo teraz mi się przypomniało, że zacząłem o tym mówić. Jak, jak odpaliłem pierwszy raz to intro, byłem, byłem zachwycony przede wszystkim muzyką. Ten główny temat muzyczny z gry to do, do dzisiaj naprawdę bardzo mam do niego duży sentyment. Tak, ja go, ja go już słyszę. Wy go słyszycie pewnie, albo w intro albo w outro tego podcastu. Tak, także jest, jest do dzisiaj bardzo mi się fajnie. W ogóle ścieżka dźwiękowa, o czym jeszcze powiem później, jest, jest jednym z najlepszych elementów tej, tej gry, ale, ale samo intro, samo wykonanie wtedy, jak to tamte czasy, zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. No, Ale tak jak mówisz, dostajemy migawki właśnie z całej gry, ale... ale... Jest, jest migawka przewodnia, która w intrze nas nazwita naz od razu i poznajemy głównych bohaterów. w zasadzie głównym bohaterem, osobą, w którą się wcielimy w tej grze jest Harry Mason. Od śmierci żony z córeczką w wakacje zazwyczaj, zresztą pewnie z żoną też, jak jeszcze żyła, wybierali się zawsze w wakacje, poznawać nowe miejscowości w Stanach Zjednoczonych i wyjeżdżają do tytułowego Silent Hill. E, jadą w nocy, w, nie wiem czemu. <laughs> Akurat wakacje, ale dobra, już nie, nie szukajmy dziur fabularnych, ale jadą w nocy e, przez tytułową właśnie miejscowość i nagle naprzeciwko niego tak pojawia się jakaś postać, jak to w horrorach, jakaś postać, jakiś cień przemyka. On główny bohater gwałtownie skręca. E, dochodzi do co prawda niegroźnego, ale jednak w wypadku samochodowego e, Harry traci przytomność. Gdy budzi się, z, y, gdy odzyskuje przytomność jego córeczki Cheryl nie ma przy nim. I główny bohater wyrusza do miasteczka w poszukiwaniu córki. Gdy już jest na miejscu, okazuje się, że miasteczko Silent Hill jest praktycznie opuszczone. E, żywej duszy tam nie ma. Oczy no, czy są, tak? Spotyka, spotyka postaci, które są równie zagubione jak on i które również błądzą po tym miasteczku. Nie wiedzą, co się wokół dzieje. E, dlaczego doszło do tego opustoszenia? I spotyka Postaci, które mają czasami ludzkie kształty, ale ludźmi nie są I mają czasami zwierzęce kształty, ale zwierzętami nie są I tutaj chyba zostawię was z tym niedopowiedzeniem W każdym razie gra polega na tym, że mamy bohatera, który samotnie podróżuje przez miasteczko, które jest pełne zagadek, niebezpieczeństw I przede wszystkim tego mroku, tego właśnie horrorowego klimatu Wszędzie jest mgła Praktycznie mamy tam wieczną noc, chociaż od czasu do czasu, gdy wychodzimy w dzień, to w zasadzie tylko, tylko po to, żeby przejść od lokacji do lokacji, od jednej ciemnej lokacji do drugiej ciemnej lokacji, by odsapnąć i przeszukiwać kolejne właśnie takie mroczne przestrzenie. A przestrzeni tych jest mnóstwo, bo odwiedzimy mniej więcej i poznamy mniej więcej tajemnicze historie tamte, tamtejszego szpitala, tamtejszej szkoły, czyli takie miejsca, które znamy, tak, znamy na co dzień, ale gdy w nocy przyjdziemy i gdy one okażą się opustoszałe, jak, sam, jak na przykład byliście kiedyś w jakimś opuszczonym szpitalu, który już nie funkcjonuje i mogli się zwiedzać jego ruinę, no to takie przestrzenie robią, robią klimat, ciarki na plecach się ma, no i a takie właśnie przestrzenie będziemy zwiedzać w Silent Hill Tak, mówiłeś o, o tym bohaterze, który, który samotnie wyszukuje poszukuje córki i pierwsza scena tej gry, kiedy, kiedy pozyskujemy kontrolę nad bohaterem, była dla mnie bardzo dużym przeżyciem pamiętam wtedy, jak pierwszy raz grałem, bo, bo znakami rozpoznawczymi serii jest mgła po pierwsze, bo całe miasteczko jest pokryte mgłą właściwie, co tak naprawdę nie było początkowym zamierzeniem twórców, a ograniczeniem technicznym, którzy nie, nie byli w stanie wyrenderować całego miasteczka, moc sprzętu nie pozwalała, dlatego dodali to mgłę. A, a, a dopiero później stało się to znakiem rozpoznawczym serii, że, że to miasteczko Silent Hill jest pokryte właściwie cały czas mgłą. Co, co, co fajnie też można, można było wykorzystać jako, jako dodatkowy element budujący grozę. Tak, świetnie, świetnie to działa, bo my prywatnie rozmawialiśmy to, gdy już zrobiono wersję HD Silent Hilla 2, to ta mgła wygląda okropnie, bo już są możliwości, żeby całe miasteczko od razu się wczytało. Co prawda nie całe do końca, ale mimo wszystko większość jest wczytana tego obrazu, który możemy widzieć i tam już, tam już techniczne możliwości przeszkadzają. A tutaj ograniczony widok działa na korzyść gry zdecydowanie. Mm -hmm, tak, I, a, a drugim elementem jest radio, które bohater mm, trzyma, takie kieszonkowe radio. No i jeszcze, jeszcze latarka, ale, ale, ale na radiu chcę się zatrzymać, bo y, to też jest ciekawy sposób budowania nastroju w tej grze, że nigdy nie wiesz kiedy, kiedy wyskoczy przeciwnik, kiedy y, twoje życie, twojej postaci znajdzie się w niebezpieczeństwie I, i jedynym właściwie pomocą w tym jest radio, które zaczyna trzeszczeć, szumieć, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, ale ona czasami też trzeszczy i szumi w całkowicie losowych momentach, więc, więc jak ono zaczyna szumieć i po prostu nie jesteś pewny, czy, czy to znaczy, że się przeciwnik zbliża, czy oznacza jeszcze coś innego, ale ale to znaczy, że powinien być bohater w pełnej gotowości. to też był I te, te, te dwa elementy właśnie, właśnie bardzo się też graczom Spodobały i, i uważam, że, że, że nawet dzisiaj one doskonale, doskonale budują klimat. A, a Miałem mówić o tej pierwszej scenie, bo tam, bo tam właśnie poszukujemy córki, jesteśmy w tym zamglonym miasteczku, zaczyna padać śnieg w ogóle w lipcu, co już bohatera zaczyna dziwić, i on, i on przechodzi sobie do, takich, do takiej alejki I, i dla mnie właśnie ta scena w, w tej alejce Wtedy na mnie bardzo mocno, mocno zadziałała. Ja już nie będę się mówił, co tam dokładnie się dzieje mm -hmm. i tak dalej, bo to, bo to mam nadzieję, że, kiedy, że kogoś, przynajmniej jedną osobę, namówimy na to, żeby zagrała, ale, ale w 99 roku to, to robiło wrażenie. Myślę, że jeśli że dzisiaj nawet użyjemy trochę wyobraźni, do, do, oprócz tego, co widzimy, też też będzie robić. No, na mnie absolutnie ta gra działała od samego początku. Już to, że już w pierwszej scenie zanim dotrzemy do radyjka, pistoletu i latarki trzy rzeczy, które dostajemy od tak w, już w drugiej cutscene to zanim dotrzemy to jesteśmy totalnie bezbronni a dzieje się dużo dużo się dzieje na tym początku i tutaj już zaburzono właśnie tę te, atmosferę gry gdzie, gdzie możemy wszystko gdzie w nienej grze dostawaliśmy karabin i mogliśmy od razu wszystkich rozwalić nie, tutaj już musieliśmy kombinować i w ogóle bać się o własne życie i e, gdy już dostajemy to radio, latarkę i pistolet, e, to każda z tych rzeczy, w, w zasadzie już na początku trzeba z graczowi podkreślić, że no, każda z tych rzeczy e, zarówno będzie pomocna, jak i czasami będzie przeszkadzać. E, te rady, jak mówisz, trzaski, mhm. ale trzeba też pamiętać, że radio nie zawsze ma zasięg. E, mhm, to, tak. to, jest, to jest absolutnie fajne, że wykorzystano również e, ten element zagrożenia, że w pewnym momencie e, zejdziemy pod ziemię. Mam nadzieję, że dużo nie, za, nie mhm. zdradzam. Zejdziemy pod ziemię i radyjko przestanie działać, i w tym momencie jest bezużyteczne i mhm. przyzwyczajenie do tego, że zawsze gdy zbliża się nie, niebezpieczeństwo i ono trzeszczy no to tu zostaje zaburzony. E, możemy też, e, nie dość, że włączyć sobie tak grę na, ha, na poziomie hard e, dla najlepszych, to jeszcze wyłączyć sobie to radio. E, to to dla większych hardkorów. E, pewnie przy którymś przejściu taka zabawa będzie, będzie czymś nowym, ciekawym. Mhm. E, latarka. Latarka to też jest rzecz przydatna w ciemnych pomieszczeniach. Natomiast ona daje to, że przeciwnicy nas widzą. E, przeciwnicy nas często nie widzą, jeśli wyłączymy latarkę. I w tym momencie musimy Czasami zastanowić się, czy widząc jedynie kontury Przedmiotów, bo tutaj ciemność też jest Świetna w tej grze, że Widać te pomieszczenia, te przestrzenie które, Gdy nie włączamy latarki, tylko widać ją Tak widmowo, nie do końca widzimy kontury Nie wiemy, czy drzwi, do których dotrzemy Są otwarte i takie tam, czy nie potkniemy się O jakiś stolik, ale chodząc Bez latarki Jesteśmy, przynajmniej przeciwnicy nas nie widzą A chodząc z tą latarką no Musimy być gotowi na starcie które, no niech nie dojdzie ale przynajmniej jesteśmy w stanie szybciej na przykład uciec przez jakąś przestrzeń i pistolet, pistolet, to co mówiłeś że od początku zdałem sobie dość szybko zdałem sobie sprawę że tutaj nie polega to wszystko na tym, do czego przyzwyczaiłem się na przykład w Tomb Raiderze mhm. 2 bo Tomb Raider 2 był grą, w którą grałem przed, zaraz przed Silent Hillem, tam miałem nieograniczoną możliwość i tak nawet jak miałem bronie, które polegają na zbieraniu amunicji, to i tak mogłem strzelać sobie z nich i cholera wie ile razy i tak zawsze tą amunicję miałem. A tutaj bardzo szybko przyzwyczaiłem się, że nie muszę wszystkiego zabijać, co się rusza, że najlepiej w pewnym momencie, kiedy otoczą mnie na przykład, trzech przeciwnicy na przykład mnie otoczą, albo w pewnym momencie, gdy idę przez wielką przestrzeń i te potwory, które kryją się gdzieś za mgłą, są wszędzie, no to ja muszę spieprzać, to, to zrobić to, co zrobiłbym w życiu, czyli raczej uciekać, tak, ratować się i ukryć się gdzieś, gdzie mnie nie dopadną, a nie, że muszę wszystko wyszczelać, bo... Od początku tej amunicji nie ma, nie, nie ma za dużo. Ja sam grając pierwszy raz łapałem się na tym, że w pewnym momencie amunicja się skończyła. Łapałem się również na tym, że apteczki, które też mówiłeś, mówiłeś o tym, że trzeba je oszczędzać czasami błędnie, zbierałem sobie apteczki na bossa, ale nie oszczędzałem amunicji, a okazało się, że przyda się mieć więcej amunicji. A czasami odwrotnie, zupełnie odwrotnie. Czasami trzeba było mieć tych apteczek więcej, i to było mnóstwo kombinowania, gdy trafiłem w pewien moment tej gry. I no, musiałem walczyć, tak, musiałem walczyć o przeżycie, w ogóle chowając się, na stop uciekając, bo nie miałem się jak wyleczyć, no więc całkowicie rozumiem ideę survival horroru na przykładzie właśnie Silent Hill Tutaj stawia się jednak na to poczucie zagrożenia, na klimat, no i na fabułę, fabułę, która na początku jest bardzo enigmatyczna. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy w momencie, kiedy ja opuszczałem level, który nazywa się szkoła, czyli w zasadzie mhm. drugi level, drugą lokację w tej grze. Ja wtedy mówiłem, że w zasadzie nic nie wiem o bohaterach, nic nie wiem o fabule. Okazuje się, że wiem, tylko, że Polega ona, ta fabuła, na czytaniu notatek, które gdzieś są właśnie porozrzucane, na napisach na ścianach, na tym, co coś nam ktoś powie, czy na jakichś krzykach, nawet słyszymy jakieś krzyki kogoś wchodząc do ciemnego pomieszczenia i musimy po jakimś czasie zidentyfikować, czyj to krzyk, o kogo może chodzić, co tu mogło się wydarzyć. Fabularnie ta gra jest łączeniem po kolei fragmentów w jedno, bo jak sam powiedziałeś, że gracze gracze grając tą grę, do, przez wiele lat był enigmą to, co dostajemy w fabularnie. No to ja ukończywszy grę, e, powiem szczerze, że nie wiem czy to, czy to nie wiedziałem, czy to był mój problem z angielskim czy coś, ale też sam nie wiedziałem, co ja mam myśleć, gdy już, gdy już w ogóle ukończyłem to wszystko. I przyznam szczerze, musiałem sobie doczytywać rzeczy, które E, są gdzieś tam napisane w sieci, żeby połączyć to wszystko, bo e, to jest jak oglądanie, nie wiem, filmu Tarkowskiego. <głos> tak, e, <głos> tak. dla, dla słuchaczy naszego podcastu e, będzie to może mylące, tak, e, mylące skojarzenie, ale bądźcie świadomi, że tam jest tyle, jak zwierciadła Tarkowskiego, tak, tam jest tyle motywów, które trzeba połączyć i tam też mamy motywy autobiograficzne z e, życia reżysera i musimy to wszystko spoić w całość, bo inaczej pojedyncze sceny e, no nic nam nie powiedzą. The <laughs> weather Mm -hmm. Tak, bo to są rzeczywiście jakieś strzępki informacji, które, które sami musimy sobie składać. I, i to nie tylko przez katstenki właśnie, przez dialogi, ale, ale też tak jak, tak jak właściwie w survival horrorze, co jest typowe, przez notatki, przez właśnie zdjęcia i, i, i tak dalej. Tam czasami, czasami tu nie zrozumiemy pewnej rzeczy, dlatego że nie przeczytaliśmy dokładnie jakieś notatki albo, albo się w nią nie, za, nie zagłębiliśmy, a, a ona była na przykład kluczowa. Więc no, no to mi się, mi się podoba taki sposób opowiadania historii, bo on, on wymaga troszeczkę większego, większego wejścia tak jakby większej imersji nie możesz sobie tak przebiec przez tą grę po prostu zobaczyć napisy końcowe i, i, i koniec tak, bo wy, jak wygląda w ogóle granie w tą grę w pewnych momentach trzeba spieprzać przed przeciwnikami owszem to jest bardzo, ale to bardzo mile widziane, ale w pewnych momentach, gdy wchodzimy na przykład do pomieszczeń, ja w ogóle uwielbiam te zamknięte levele, gdzie błądzimy po szpitalu, czy błądzimy po szkole to jest super, czułem się jak w Escape Roomie po pewnym czasie wyrabiamy sobie ten nawyk, że tutaj nie trzeba pozabijać wszystkich przeciwników, tylko trzeba stanąć, przeszukać wszystko, co mamy wokół i nie tylko znajdziemy klucze czy, czy rzeczy, które poprowadzą nas dalej, to znajdziemy podpowiedzi, znajdziemy rzeczy, które nas intrygują i tutaj też nie, nie opowiada się właśnie kalcenkami tylko i, tylko i wyłącznie notatkami, to są symbole, to są symbole e, z religijne symbole, tak, symbole mitologiczne, e, które w jakiś sposób możemy sobie połączyć. E, tu są wiersze, poezja, tu są jakieś, jakiś sposób dzieła malarskie, które też podpowiadają nam, e, co, się, co się wydarzyło kiedyś w Silent Hill, czy, czy co się wydarzy. Poznajemy historię miasteczka e, na zasadzie operowania metaforyką. Tylko metaforyką zakorzenioną w gameplayu to nie jest takie opowiadanie, jakbyśmy czytali książkę, chociaż też no, znajdziemy takie, takie elementy, ale to są rzeczy bardzo, bardzo mocno wpojone w grę. A z drugiej strony, o tym chciałem później powiedzieć, ale już, no. już mi się przypomniało, ale z drugiej strony ta historia, gdy już my sobie ją ułożymy, to, to, to my zdajemy sobie sprawę od razu, że to jest jednak japoński wytwór, tak, że tak, ta historia tak. jest strasznie mangowa, mhm. że to postaci kojarzą się tak, kojarzą się z anime. już nie tylko same animacje, które, które gdzieś między tym wszystkim są, ale ta historia jest taka jak z mangi. Otrzymujemy wielkie emocje, E, otrzymujemy mnóstwo problemów ludzkich w, w opowieści fantazy, bo było nie było, to jest, to jest e, mroczny horror, ale też dużo fantazy w tym wszystkim jest. Zresztą ja zawsze mówiłem, że to się przeplata. E, więc e, ci, którzy lubią również anime, no, absolutnie powinni się zmierzyć z tym tytułem przynajmniej fabularnie, a fabuły jest tu, było nie było dużo, bo te elementy zresztościowe, to one owszem są, owszem trzeba się nauczyć w pewnym momencie, że lepiej kogoś zdzielić łomem niż marnować amunicję i trzeba będzie troszkę biegać, troszkę uciekać, skradać się i takie tam, ale no mimo wszystko również to, że, że jesteśmy wrzuceni w ten wir fabularny, to wymaga od nas właśnie odkrywania kolejnych tajemnic, które są tu zawarte i to jest szalenie ciekawe, jak mówię, sam czułem się w tych levelach jak w escape roomach, kiedy musiałem rozwiązać jakieś zagadki, czułem, czułem klimat, czułem w ogóle tą ścieżkę muzyczną, pewnie za chwilę do niej przejdziemy. Gdy grałem w to, a grałem w to i tu już się dostosowałem do klimatu gry, grałem to zazwyczaj około północy, gdzieś w tej godzinie, no to to robiło wrażenie. Dawało mi takie emocje, których horrory już mi nie dają, bo za dużo ich obejrzałem. No tak, to prawda. Ja, ja też pamiętam, że po nocy w, grać w tę grę było, było dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, ale, ale jednocześnie nie wyobrażałem sobie wygrać w to o innej porze. Ale tak, mówisz o fabule, warto powiedzieć też o lokacjach, tak jak już wspomniałeś, tam szkoła podstawowa, szpital, I, i to, ale to, to nie są lokacje, które są wrzucone bo, bo tak, tylko to też jest każda, każda z nich jest jakoś tam powiązana z fabułą gry I to, i, i to też jest fajne. Zresztą szpital sam to jest już też taki, taki trochę symbol serii, bo mhm. właściwie chyba w, praktycznie w każde, tak, chyba w każdej części do tej pory pojawia się szpital. Jeden. Niekoniecznie ten sam, bo, bo w szpitali, jak się okazuje, w Silent Hill, mimo że to jest małe miasteczko, jest kilka. <grych> ale, ale jednak szpital jest. Miałem właśnie pytać, czy w kolejnych częściach też mamy takie tak podobne lokacje? Czy, czy... W, każdej, w każdej się na pewno właśnie tak jak pojawia szpital, a, a zresztą bywa różnie. Jest też tam taka szalona wariacja już miłosierdzia w każdej części, bo już widzę, że w, tak, w drugiej części są troszkę inne niż w pierwszej. Mhm, tak, no. tak. <grych> e, cóż ale klimat jest no i e, ja wspomniałem o elementach zręcznościowych, tutaj autentycznie musimy trochę szczelać, troszkę walczyć na bronią białą e, musimy sobie zdawać sprawę z zasięgu, mocy i szybkości danych przedmiotów i tak dobierać do danych przeciwników e, te bronie żeby to działało e, musimy również zbierać informacje, dla nas, dla nas samych bo jak mówię to, to, to ile zbierzesz, tyle, tyle z tej gry wyniesiesz i potem tak, to się przełoży na zachwyt nad, nad umiejętnościami reżyserów budowania historii. Jedność scenarzystów przede wszystkim, nie wiem czy to jest ta sama osoba w tym wypadku, bo tu, tu już jestem niedoinformowany. W każdym razie wyobraźnia twórców tutaj gra rolę, ale również rozwiązywać zagadki, czyli zbieranie przedmiotów, właśnie chociaż no tutaj są też zagadki, które zbieraniem, na zbieraniu przedmiotów nie polegają. To jest zwyczajna, logiczna łamigłówka. Tak, no i to tak, raczej się, raczej się wszędzie pojawiam, ale te w Silent Hillu wyróżniały się z poziomem trudności. One, one na, trzeba było przy nich naprawdę troszeczkę czasu spędzić, żeby, żeby je rozwiązać. Może to nie są jakieś, jak się nad nimi tak zastanowić, to nie są jakieś bardzo trudne zagadki, ale, ale dość wymagające. Tak, ja to, ja to mówiłem nawet, że to są zagadki wymagające wyobraźni, a jak ja się śmiałem, że będąc w Escape Roomie kiedyś ze znajomymi, to pani, która nam, nam tam oprowadzała, jak to w ogóle wygląda, mówiła z reguły, to mówiła, że dzieci będą miały łatwiej z rozwiązywaniem zagadek w Escape Roomach, bo dorosła wyobraźnia jest już skażona milionem właśnie symboli, cyfry, liczby. Przeszliśmy już tę szkołę, szkołę tak, liceum, już mamy tyle informacji, tyle możliwości podpowiedzi, że my myślimy w za, wielu, w za wielu kategoriach, żeby czasami rozwiązać coś, a czasami rozwiązanie leży tuż, tuż zaraz obok. Ja chciałbym się zmierzyć z tymi zagadkami właśnie 10 lat temu, bo przyznam szczerze, że trafiając na te zagadki, no to miałem z nimi olbrzymi problem i kombinowałem w taki sposób, w jaki nie powinienem kombinować. Pierwsza zagadka już, na jaką trafiamy, mamy fortepian i mamy zagrać na nim określoną melodię interpretując wiersz brzmi cholernie skomplikowanie i takie jest i ja zacząłem liczyć w tym wszystkim głoski, e, zacząłem kombinować nieludzko, w ogóle szukać cyfr, cyfr właśnie, które mi powiedzą który klawisz, a to zadanie jak już rozwiążemy wydaje się szalenie proste, e, tylko trzeba usiąść nad tym przede wszystkim trzeba, chyba znać jednak angielski przy, przy tej zagadce koniecznie e, jak gracie po japońsku to japoński trzeba też znać e, ale trzeba pomyśleć chwilę i rozwiązanie się nasunie, tylko że to jest to jest naprawdę kawałek czasu żeby wpaść na to wszystko powiem szczerze, że dawno nie miałem takiej frajdy z gry komputerowej, bo jak jestem przyzwyczajony, mówiliśmy o tym przy Heavy Rainie, że te zagadki w tej grze i w ogóle wszystkie zadania są szalenie proste, mm -hmm. bo graczowi się dzisiaj spieszy, a tak. współczesny gracz chce przejść grę i mieć następną, bo na Steamie są promocje. <grych> Dokładnie, a tutaj jeszcze, jeszcze podejście było inne do, do, do, do grania, więc, więc można, więc ja pamiętam, że na zagadce z pianinem, chociaż to może było dla mnie też kwestia słabej znajomości angielskiego wtedy, no ale mimo wszystko to na pewno było, były tygodnie. Bo wtedy jeszcze jeszcze ograniczony bardzo dostęp do internetu, w domu nie było o tym mowy, jakieś tam kafejki internetowe były, no ale, ale to jeszcze była za mała świadomość tego, że można wszystko znaleźć w internecie, nawet nie wiem, czy wtedy znalazłem opis, zaznałbym opis do Silent Hill'a. No i to było takie kombinowanie właśnie z kolegami, konsultacje właśnie i to miało, to miało swój urok rzeczywiście, że jak się naprawdę rozwiązało tą zagadkę, to, to, się, to się czuło autentycznie dumać z siebie. No, ja przyznam szczerze, że ta zagadka nie przyniosła mi aż takich trudności, tak? W tym wypadku to nie były tygodnie. Usiadłem, pomyślałem, ale to też półtorej godziny spędzić na grze, stojąc w miejscu. Mhm. Włączyłem pauzę i zacząłem tak spisywać sobie ten wiersz, tłumaczyć na polski, zastanawiać się i w ogóle... No, generalnie nie pamiętam w historii swojej jako gracza, żebym miał takie, takie w ogóle przejście. A gdy zagadka zajęła mi, gdy już dotarłem do ostatniego, przedostatniego w zasadzie levelu w grze, kiedy mieliśmy do rozwiązania trzy zagadki, no to już się poddałem, absolutnie poddałem się Gdy eee, już siedziałem godzinę, ponad godzinę nad myśleniem, nad daną zagadką i wydawała mi się totalnie za trudna. Eee, to sięgnąłem po solucję, przyznaję się bez bicia, sięgnąłem po solucję Więc tak ja jestem tym gatunkiem gracza, który nie ma tyle cierpliwości, który się wkurza eee, Aczkolwiek to jest świetna zabawa, żeby przysiąść na chwilę, zatrzymać się i zacząć rozwiązywać łamigłówkę Eee, szkoda, że już nie studiuję, bo ja tak, też tak miałem, że e, pamiętam, moja była dziewczyna uwielbiała rozwiązywać łamigłówki, czasami mi jakieś zadawała, ja siedziałem na zajęciach, <grystanie <grystanie <grystanie <grystanie> zamiast notować notatki, to ja rozwiązywałem coś w miejscu. Pamiętam, no że tak. teraz też grając w Talent Hill, jakbym chodził na zajęcia, to pewnie zajęcia byłyby wyjęte z życia, siedziałbym i rozpisywał sobie ten wiersz i, te, i ta, to pianin ja jak zajęcia. Ja tak robiłem w szkole, wiesz? Także... <grystanie> No zmierzcie się z tym, to jest e, ciężka sprawa i w pewnym momencie si być może się poddacie jak ja, e, tak, a być może będziecie chcieli być lepsi niż ja i rozwiążecie te zagadki, bo pamiętam, że tutaj są chyba takie trzy, konkre pięć konkretnych e, zagadek jako takich, które trzeba w pewnym momencie e, przystanąć i rozwiązać je. E, dwie pierwsze Udało mi się jakoś, a, a następne, no to solucja, na jedno trafiłem, przyznaję się też, jedną chciałem rozwiązać, ale jak już czytasz solucję, to czasami trafisz e, w nieodpowiedniej kolejności, rozwiązujesz zadanie i trafisz na odpowiedź na coś innego. No. A to, to, to Cię zapytam ten, ale Ty te wszystkie zagadki rozwiązałeś sam, tak? Od początku do końca. Tak, tak, w pierwszej części tak, w kolejnych już niekoniecznie. Chyba, chyba w trzeciej już, już miałem, miałem chyba solucję i nie omieszkałem do niej czasami zajrzeć, bo już nie miałem tyle cierpliwości. Ale, ale pierwszą, pierwszą jeszcze, jeszcze przeszedłem sam i, no i pamiętam, że zajęło mi to naprawdę długo, no ponad miesiąc na pewno pierwszy raz przechodziłem tą grę. Później, trafi, później już właśnie trafiłem na internet, trafiłem na fora podobnych zapaleńców i, i razem, razem jakoś widzę, widziałem, że ludzie rozkminiają grę. Bo właściwie, aha, już wiem dlaczego, znalazłem fora, bo ja nie, rozum, nie rozumiałem co przeszedłem w ogóle. Tak, no to jest to znajome uczucie. Tak, tak. I nie wiedziałem o co tu chodzi w tej grze i ja byłem pewien, że po prostu to przez mój angielski, że mówię że słaby jestem pewnie z angielskiego, tam mówili pewnie ważne rzeczy, ja tego nie zrozumiałem, ale okazało się, że nie tylko ja miałem taki problem i już sobie gracze snuli jakieś teorie i bardzo dużo tych teorii było, mimo że te fora internetowe wtedy jeszcze były bardzo prymitywne. Tak, Bo generalnie trzeba się również poszkolić z japońskiego. E, Mam tu na myśli japońską popkulturę, A, tak. e, żeby, żeby rozumieć. Tak, to ro, też, rozumieć. bo to, to jest też troszeczkę inne prowadzenie fabuły niż, niż europejskie symbole i inne, inne odwołania, więc, więc, więc tak. Rzeczywiście. Chociaż ogólnie Silent Hill bardzo dużo czerpie też z popkultury amerykańskiej i europejskiej, na przykład takie, takie rzeczy, jak, jak nazwy ulic, nawet nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale bo, bo, bo mapa, też jest, mapa też jest kluczowym tak jakby elementem gry, a pojawiają się takie, takie ulice, jak na przykład Bachman Street czy Kunst Street. Aha, tak. faktycznie, ulica Kunsa. Tak. No tak, tak i Bachman, czyli pseudonim Kinga, nie? Faktycznie, to wiesz to, że nie, nie, tego Kunsa gdzieś tam kurczę kojarzyłem. Aha, master, po... Jest Masterton Street też. Czyli, czyli Lovecrafta trzeba już poszukać trochę głębiej. Aha, <laughs> pe, pe, pe, pewnie tak. Silent Hill też czerpał właśnie z filmów dużo, bo na przykład film Drabina Jakubowa też ma dużo wspólnego z tą grą pod względem stylistyki. Kojarzę scenę przejażdżki po szpitalu, tam jak, jak główny bohater, to, to też, tak, to to samo faktycznie. No właściwie tak, jakby wyjęta, wyjęta z tej gry. Jeszcze, był jeszcze taki film o horror, taki o grupie pracowników usuwających azbest w szpitalu psychiatrycznym. <głos> Dziewiąta sesja się nazywał i to już y, inspiracja zadziałała w drugą stronę, bo film jest dwa lata y, y, m, młodszy od Silent Hill'a, ale, ale też bardzo podobna stylistyka jest w tym filmie. Mm -hmm. No właśnie, estetyka, bo mówimy, e, mówiliśmy już fabule, gameplayu, ale estetyka Silent Hill'a, no to to jest coś, coś ikonicznego. Już mówiłem, że trudno nie kojarzyć tego jako fan, fan horroru, ale te powyginane właśnie postaci, takie człowiekokształtne, bądź zwierzęcokształtne potwory, które są w tym wszystkim, ta mgła, ta rdza, która obrasta, obrasta ściany. Nie? Tak, bo, bo w ogóle to miasteczko ma dwa oblicza. To jest, to, jest, to jest też ciekawe, bo jest właśnie wersja miasteczka, gdzie ono jest takie zamglone, takie ośnieżone, ale w miarę jeszcze, jeszcze przypomina normalne miasto, powiedzmy. A, a czasami pod wpływem wycia syren, miasto zamienia się właśnie w to, co mówisz, czyli, czyli rdza, brud i ciemność. Tak, to, to wszystko w ogóle są pozostałości z tego, co interpretuję, to, to zresztą to jest chyba oczywiste w grze, pozostałości po pożarze jakimś wielkim, tak. który wybuchł w tym miasteczku i też nie wiemy jaka była skala tego pożaru, czy te postaci niektóre nie są ofiarami tego pożaru, no tu jest mnóstwo tajemnic, już nawet samo umiejscowienie miasteczka Silent Hill, gdzie ono dokładnie się znajduje, gdzieś tam słyszałem słówko Colorado, ale czy... czy, czy... Eee, tak, czy tam się jest tak, to miasteczko w, na mapie Stanów Zjednoczonych. To tak, też nie jest jasne do końca. No, to, że to jest tajemnica. No, popkultura amerykańska też, jak mówisz, e, tutaj zagrała sama tak, same imiona nazwiska bohaterów i w ogóle to, że tak to jest w Stanach Zjednoczonych e, umiejscowione ale na tą estetykę składa się ta strona graficzna, która, która, jak mówię, tutaj niedostatki graficzne pomagają. Pamiętam, że na przykład jak w pewnym momencie wszedłem do kanałów w tej grze, to tam prawie nic nie widać. Tak. Totalnie, jak zrobiłem pauzę, to już w ogóle jeden piksel mi został w pewnym momencie na, na ekranie. A, a efekty świetlne, wiesz, bo tam jak rozświetlasz sobie latarką, czy właśnie, czy na początku gry zapałkami, to, to było wtedy też coś rewolucyjnego. Efekty świetlne w tej grze to było jedno wielkie. Wow, wtedy, żeby, że tak może, można operować światłem. To jest niesamowite, że na niedostatkach zbudowali mnóstwo zalet. Tak, Jak... tak dlatego nawet teraz się broni paradoksalnie przez tę grę i ścieżka dźwiękowa, ścieżka dźwiękowa, gdzie tutaj też mamy pewien niedostatek, zaraz przejdziemy do muzyki, ale w pewnym momencie też niektóre elementy dźwiękowe się zacinają brzydko w grze. Bywa tak, że jeden dźwięk nagle zaczyna się powtarzać, powtarzać non-stop po sobie, bo coś się zacięło w grze, a tutaj tylko i wyłącznie uzyskujemy wrażenie niepokoju, że ciągle coś skrobie w rurę zaraz za nami czy coś takiego. Więc wszystkie wady przełożyły się na zalety nad tą grą książę jakaś klątwa ale w bardzo pozytywny A... sposób, ale żeby nie, żeby nie było, to jakoś, jakoś mi bardzo nie przeszkadzało. No chyba tylko... bardzo było krytykowane w momencie premiery, chociaż teraz to też moim zdaniem działa trochę na korzyść, jak są zagrane dialogi w tej grze. Mówili ludzie, że to jest bardzo sztuczne, takie, takie ok okropnie fatalne, zagrane na, na poziomie deru. <laughs> też... Czy też odczułeś coś takiego? Tak, w pewnym momencie były. Był jakiś taki dialog, który nawet sobie zapisałem, ale no kurde, nie mam teraz w notatkach, nie? W każdym razie faktycznie z skojarzenia były. W każdym no, niektóre postaci, co się dzieje? Wszystko wokół mnie wiruje, czuję się źle, chyba zaraz <grym> tak zemdleje. No, to jeszcze typu... takie pauzy widać, że te wypowiedzi, te zdania były nagrywane tak oddzielnie, nie? I jak się doczytał plik, zanim się doczytał kolejny plik dźwiękowy, to takie były pauzy pomiędzy tymi zdaniami. Co, co brzmiało trochę nienaturalnie, ale też potęgowało jakiś niepokój. Akurat pisarstwo to tutaj jest specyficzne, ale do tego się, do tego się przyzwyczaiłem, no... Jedyny problem, jaki mam z tą grą, tylko to już nie jest kwestia techniczna, więc omówmy jeszcze tą muzykę, bo ona jest fajna, ona się zacina czasem, tak? E, być może tylko w mojej wersji. Ale jednocześnie no, mamy taką noiseową ścieżkę. Ogólnie tak, ogólnie soundtrack to jest, to jest taki do pierwszej części szczególnie, bo, bo w kolejnych to, to, już, to już przejdzie trochę w taki ambient bardziej, łagodniejszy troszeczkę. A, a tutaj to jest taki noise dosyć ostry i. i ja, ja, ja tej ścieżki akurat słuchałem sobie oddzielnie od gry wiele razy też <laughs> Do, te, do tego stopnia byłem zafiksowany na tym punkcie, ale teraz już raczej sobie w większości kawałków nie wyobrażam słuchać tak po prostu dla relaksu w, w autobusie. Po, jak pojedziemy kiedyś tego, naszą ekipą, ekipą w góry, to, to będziemy słuchać. Ale, ale, ale tak jak mówiłem, motyw przewodni, czy muzykę z poszczególnych zakończeń, pamiętam doskonale i też i bardzo lubię. To nie tylko, nie tylko są te, te, te, te noisowe rzeczy, które... Tak, tylko również akustyczne, na gitarze zagrane y -y -y -y -y -y. Tak. Me melodie i to, to bardzo ładnie się słucha w ogóle. Nawet nie, nie powiedzielibyście, że to jest z horroru. Mhm. Dopiero w połączeniu z tym całym mrokiem tych cutscenek czy momentów, w których coś dzieje się ważnego, no to wtedy to przybiera na emocjach ta gra i dlatego tak, a inaczej to skomponowano. Mhm. I tak moi, moim ulubionym w sumie, moją ulubioną ścieżką jest ścieżka z, dźwiękowa z drugiej części, która jest już którą już nie, nikt by się nie zdziwił, że, że słucham oddzielnie od gry, i, bo tam to jest taka właśnie, tak jak mówię, ambientowa, trochę trip-hopowa, takie, takie już wchodzą rzeczy. W trzeciej części już wchodzą damskie wokale, które, które się wpiszą dalej w, w serię, co, co już moim zdaniem troszeczkę poszło za daleko w, w stronę popu wraz z kolejną częścią. Ale, ale pierwszy soundtrack to jest to jest rzeczywiście szorstka taka wręcz wręcz muzyka, która y, przeszkadza niż pomaga, ale przeszkadza w pozytywnym paradoksalnie słowa znaczeniu. Ja miałem tylko o czymś co, co, co mi przeszkadzało w tej grze, gameplay się nie zestarzał, ty, ty tak martwi, martwiłeś się o mnie jak ja mówiłem, że zaczynam grać w Silent Hill, że tutaj możesz troszkę, tak że się. mogę troszkę odbić się od tego jak się w to wszystko gra, no bo e, możliwości ruchowe są nieduże, ale dalej gra się w to dobrze. Ta kamera, owszem, z pewnej perspektywy, e, trochę mi przeszkadzała w tym, że nie widzę wszystkiego, ale nadal mam z drugą, z drugą częścią, z tu, w którą obecnie gram, większe problemy, że tam kamera jakoś w ogóle dziwnie pad spogląda w ciasnych pomieszczeniach i w ogóle nie widzę niektórych elementów tych pomieszczeń, a wydaje mi się, że niektóre elementy właśnie są kluczowe, żeby je zobaczyć. Nie wiem, może o to chodzi, żebym w ogóle poszedł w jakiś ciemny kąt i tam coś znalazł. Ale w drugiej części jeszcze kamera mi przeszkadza, tak tutaj, okej, okay, już nie, nie mówię o tym, że są, są momenty, w których kamerę dowolnie można przesuwać, z czego często korzystam, albo są momenty, w których, w których najpierw widzimy wszystko z, z przed nami, tak, kamera na nas patrzy, ale my, my od nas wymaga się tego, od nas gra wymaga tego, żebyśmy sami pogłówkowali i ustawili tą kamerę tak, żebyśmy mieli większą wi widoczność na to, gdzie idziemy, na przykład w korytarzach ale dalej mi się to podoba, natomiast ciągle mam to poczucie jako kinoman, jako, jako osoba, która lubi horrory, że to, to jest gra i musimy tam zabić przechodząc przez nią 50 przeciwników i ciągle mam wrażenie tej nierealistyczności, że człowiek raczej nie jest w stanie przebyć, postać filmowa nawet nie jest w stanie, żeby to było kompozycyjnie spójne, walczyć z tyloma rodzajami przeciwników i takie tam. E, mam wrażenie, że to by było lepsze, gdyby, no nie wiem, może nawet było mniej tych elementów, w których jest masa przeciwników i my musimy Jesteś przejść. Jesteś zmuszony z nimi, z nimi walczyć. Tak, a nawet, żeby w ogóle ich nie było, bo to były, to były świetne elementy w grze, kiedy musieliśmy podróżować przez puste miasteczko, na przykład gdy na Świt dotarł niżywej niż duszy, a my musimy podróżować, albo gdzie potwory były przynajmniej w kilku pomieszczeniach, a wreszcie musieliśmy tylko zbierać przedmioty, myśleć, główkować. E, to poczucie, że jesteśmy sami w danym miejscu, w tym szpitalu e, i nagle coś wyskakuje raz na, raz na 10 minut. E, to było lepsze niż podróż przez miasteczko, gdzie co kilka metrów jest jakaś bestia czy potwór ukryty, ukryty za jakimś koszem na śmieci. No ja się zgadzam, to, to, to mogło być dość irytujące. Już dawno nie grałem, już kilka ładnych lat nie, nie grałem w pierwszą część Silent Hilla, ale... Mm, Wydaje mi się, że że ta fabuła jednak była tutaj troszeczkę mimo wszystko przekombinowana, mimo, tak jak powiedziałeś, może za bardzo jednak się odbijała w stronę anime, biorąc, porównując z, z no choćby częścią drugą, która jest dla mnie w sumie jedną z najlepszych gier, od razu już tu powiem jakie grałem i chyba najlepszym scenariuszem growym, jaki, jaki, z jakim miałem do czynienia, więc zobaczymy, może nagramy kolejny podcast o dwójce i zobaczymy jak, jak skonfrontujesz ze sobą te, te, te wrażenia. Nie no, jedy, nagramy, dwójki, ja jestem w trakcie no. grania w dwójkę, tylko u mnie granie to jest dwie godziny dziennie, potem tydzień przerwy, czasami Czasami uda mi się zabukować weekend na gry. Ale to, to nie są długie gry, więc myślę, że w tym roku jeszcze nagramy. No, tylko to ja troszeczkę ponarzekałem na pierwszą część, a zmierzając w stronę podsumowania, mhm. ja myślę, że po pierwsze fani horroru, to ja nie muszę ich zachęcać. To się aż tak nie zestarzało, no, bądźcie litościwi. Ja mówię, że miałem problemy z takimi lokacjami jak na przykład port, gdzie było mnóstwo przeciwników wszędzie, w każdym momencie i ja nawet nie miałem czasu zbierać znajdziek albo nawet ochoty zbierać znajdziek, bo wiedziałem, że będę Miał walczyć, jeśli wybiorę się w jakąś którą, którąś ciemną uliczkę i mnie zablokują tam. Mhm. Ale generalnie no to klimat jest srogi przez większość y, czasu, czasu trwania tej gry. E, fabuła kurde, no właśnie nie wiem, czy mam problem z tym, że jej nie zrozumiałem z na początku, a potem musiałem doczytać, eee, ale wydaje mi się, że to, to, to jest jasne i logiczne, że wszystko łączy się w całość w tej fabule. Eee, ona jest niezrozumiała, dlatego, że sama gra jest dostos dostosowana do tego, żeby ją przechodzić kilka razy. Ja tutaj omawiam po ukończeniu jej tylko jeden raz, ty ukończyłeś chyba troszeczkę więcej? No tak, tak, ukończyłem zdobywając wszystkie zakończenia i niektóre nawet kilkukrotnie, bo wtedy jeszcze nie miałem możliwości zobaczenia sobie zakończenia na YouTube. Dowiedziałem się skądś tam, że są zakończenia inne i, i próbowałem po prostu je uzyskać. No i tak. i Za każdym razem w sumie dobrze to wspominam, bo byłem zorientowany na konkretny cel też też dlatego. No a poza tym to zawsze, zawsze w sumie każde, każde każdorazowe przejście tej gry to było jakieś tam przeżycie. Dawało mi jakąś nową rzecz, na której się skupiłem, jeśli chodzi o fabułę, czyli i potrafiłem sobie po właśnie odblokowując już wszystkie zakończenia złożyć bardziej sobie to do kupy mimo wszystko. Całą ty, całą nie, nie wiem czy pamiętasz, ale też każde no. następne zakończenie daje ci nowe bronie, tak, tak. nowe jakieś tam tajemnice. Teoretycznie jest łatwiej też. Mhm. No i są nowe rzeczy, które specjalnie dostosowano, żeby człowiek zaczął grać jeszcze raz. Tak, niektóre kaccenki się różnią między sobą po, po, po zakończeniu mhm. już. A jeszcze zapytam cię, jak, jak, co sądzisz o postaciach towarzyszących w ogóle? Tak, bo my nie mówimy w ogóle o postaciach, ale też każdy jest w sumie pełnokrwistym bohaterem z jakąś tajemnicą. No jakoś tak najbardziej chyba polubiłem postać, która tych tajemnic nie ma, czyli Sybil, mhm. która zostaje też bardzo sprytnie tak wykorzystana w tej grze. Generalnie jej postać tak, to scenarzyści napisali jej coś, dość ciekawą historię więc chyba lubię ją najbardziej no ale na przykład fenomenalną postacią jest Lisa Garland która akurat tajemnicę ma zawsze gdy ją spotykamy jest zagubiona nie wie czy coś pamięta czy nie pamięta no w ogóle ma problemy z tym gdzie jest co się działo, kim, kim jest. To jest to jest postać, która jest nawet jak przeczytałem już mniej więcej streszczenie to dla mnie ta postać i to jak kończy w ogóle się jej historia no to to jest dla mnie coś yy, dalej enigmatycznego, tajemniczego, ale w taki bardzo, ale to bardzo w ciekawy sposób. Tak, ciekawy sposób ciekawszych ciekawszych wątków. Właściwie każda postać tutaj ma, mhm. ma, ma coś w sobie. No. Tak. Nawet Harry Mason jako mhm. postać nie jest takim gościem, który często nas w gry przyzwyczaiły, że on nie ma żadnej historii, że mamy się, wstrzelić, w, wstrzelić, mamy się w niego wcielić, więc jest everymanem. Nie. On ma własną historię, którą powolutku poznajemy. No i to wyb wybór zakończeń, który w jakiś, sposób, w jakiś sposób też dopełnia tą postać. Pozwala nam wybrać sobie do czego, tak, do czego go doprowadzi, chociaż nie, nie do końca świadomie, bo nie wiemy jak się zakończy to za pierwszym razem, ale jednak wybrać sobie, dokąd ma dotrzeć ta postać. Ale jeszcze wiem, że już dążymy po podsumowaniu, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć jak mówimy o postacjach, to też, to też chcę jeszcze słowo cię zapytać o przeciwników. E, czyli czyli jak, jak w ogóle odebrałeś design sam tych... tych, tych, tych już, już wiem, że tam wstępnie o tym mówiłeś, ale czy uważasz, że pasowały w ogóle do gry? Uważasz, że, że były wszystkie dobrane tak dobrze? Bo na przykład pamiętam, że, że bardzo mnie wybiły na początku te coś, co wygląda trochę jak pterodaktyl. aha, tak. e, Jakoś mi trochę nie pasowały tutaj do, do, do tego klimatu i uważasz, uważam, że może greby się mogła odbyć bez nich, mimo że jakieś tam uzasadnienie pawularne pojawienia się, ich można znaleźć. No to tutaj nie chciałem dużo zdradzać, pod względem tego, że co się czai we mgle, ale okej, ten pterodaktyl to wypada nam w okno przy drugiej Tak więc wiemy od razu, jak to cholerstwo wygląda. Jest wkurzające i w ogóle jest jakoś wyjęte z cholera wie kąt, tak, no, bo na, no bo na przykład jak wchodzimy do szkoły, to naszymi przeciwnikami będą dzieci. E, jak te dzieci wyglądały, to już w ogóle wam nie zdradzę, ale no... także I to było, kurczę, ryk zgrozy grozy w moim, w moim skromnym wykonaniu. Mm -hmm. no. To prawda, więc, więc, więc tak ogólnie bardzo też mi się podoba design potworów, ale, ale właśnie takie wyjątki są, które są dla mnie jakieś takie wyrwane trochę z kontekstu i nie do końca potrzebne. Im bardziej ludcy mm -hmm. e, jakoś tam mają humanoidalną budowę, tak, tak. ci przeciwnicy, to jakoś bardziej pasują mi do tego klimatu i w ogóle tajemniczej historii przeszłości tego miasteczka, niż stricte potwory, tak jakieś psy wyrwane tak obdarte ze skóry czy coś, gdzie latają tam po tym, po tym wszystkim. No sam mówiłem, że im przeciwników byłoby mniej, tym gra miałaby to... lepszy klimat, mhm. tylko nie wiem, czy, czy w pierwszej części to też było mile widziane, bo podejrzewam, że ówczesny gracz mógłby od tego się odbić, nie wiem jak wygląda na przykład Resident Evil, ale podejrzewam, że tam starć z przeciwnikami i tak było więcej, tak, niż, było więcej niż tutaj. Tak było więcej, hordy zombie rzeczywiście atakowały dosyć część, nawet częściej niż Silent Hill. No więc to był ukłon w stronę gracza, który jeszcze nie był przyzwyczajony pewnie do czegoś takiego, mhm. bo mogłoby się skończyć tak, że Silent Hill by się skończył na pierwszej części i gdzieś po latach by go odkopali jako jakąś zapomnianą perełkę, a tak, a tak połączono te elementy gry akcji, te elementy przygodowe w jakąś tam spójną całość, za, całość zagadek nie jest za dużo, horroru nie jest za dużo, jest jakaś tam fabuła, która, którą można rozgryzać i ona nie jest stricte horrorowata, chociaż, znaczy dobra, to wszystko jest zakorzenione w grozie, ale jednocześnie fani fantazy, jak mówię, znajdą tutaj dużo dla siebie. Na koniec jeszcze powiem taką ciekawostkę, że między jedynką i dwójką powstała jeszcze jedna część. Silent Hill Play Novel. O, o A to to czemu tego nie wiem? <laughs> w, właśnie, już mówię, bo, wyszła, bo to jest y, gra y, w stylu visual novel, czyli właściwie y, czytasz, czytasz opowiadanie, na które czasami masz wpływ. Wyszła tylko na, na przynośną konsolę Game Boy Advance i ukazała się tylko i wyłącznie y, w y, Japonii. Więc pojawiły się fanowskie tłumaczenia, ja próbowałem w to grać, ale to jest właściwie historia silent, pierwszego Silent Hilla, gdzie masz do wyboru grać Harrym Harry Masonem i Sybil Bennett. A to z tej perspektywy w sumie poznałbym tą historię. Tak, tak. tak. I, i, to, i to jest właściwie historia opowiadana za pomocą tylko tekstu, zero grafiki. Chyba ktoś to przetłumaczył na angielski nawet gdzieś, więc, jako ciekawostka, mówię, że pojawiło się coś takiego, będąc dopełnieniem, jakby może, może ludzie, znaczy może konami zobaczyło, że, że ludzie nie do końca też ogarniają to, i to taki suplement, który uzupełnia tak trochę fabułę i ją, ją może objaśnia bardziej. Ale jeśli wspominasz o ciekawostkach, to miałem tak, miałem tak, mało, mało tego nie ominąłem, ale mam to zapisane tak, że mieliśmy również wspomnieć o filmie filmie amerykańskim z 2006 roku, który, którego fabuła opiera się w jakiś sposób na pierwszej części, przynajmniej punkt wyjścia, a potem mhm. już spotykamy postaci, które podobno pojawią się w następnych częściach. Tak, tak trochę trochę miks to jest właśnie w trzech pierwszych części, chociaż, chociaż rzeczywiście szkielet fabuły opiera się na pierwszej. Dla mnie jako fana gry nie jest to do końca udany film. F ja oglądałem ten film przed grą, dobrze, że mało pamiętam, ale pamiętam to jako taki już przedziwaczny film w CGI, gdzie mm -hmm. to, jak tutaj narzekam, że potwory od czasu do czasu wyskakują w za dużej ilości, tam, tam wyskakiwały w podobnej ilości, ale to jest film i tam za dużo się działo już zupełnie, ten film został rozerwany przez nadmiar pomysłów. Tak. Ja pamiętam, że bardzo się na ten film napalałem, bo, bo wtedy właśnie ta seria jeszcze, jeszcze świeciła triumfy i fani oczekiwali tego filmu. Raczej był rozczarowaniem mimo wszystko. Jedyne, jedyne co film ma dobre to mam muzykę, bo jest jeden do jeden po prostu żywcem o, z zaczerpnięta z, z pierwszych trzech części gry. To znaczy, powiem Ci tak, no, jak teraz patrzę na screeny, to one wyglądają jak z gry, tylko są mm -hmm. zbyt kolorowe. I to jest, tak. to jest chyba ten problem, że mm -hmm, estetyka współczesnego amerykańskiego horroru zupełnie zupełnie tu nie pasuje. Jednak Japończycy powinni nakręcić coś na tej postawie, jeśli mieliby kręcić. Choćby jakąś krótką metrażówkę. Tak, tak, tak, ja są... pamiętam, że w tym filmie... Sorry, że Ci przerwałem. No, mów, mów. Ja w tym filmie w ogóle nie odczułem żadnego brudu, który... który... Ta gra jest taka brudna, taka, taka naprawdę... Nie, nie, Ostrę, ostręczająca, no. Tak ostręczająca, niekomfortowa, a, a film jest taki gładki. To już nie to nie sprzedane też w takich, w taki, w takich dawkach, jakie dają nam, daje nam gra. Więc film, więc film umiarkowanie polecam, ewentualnie jako jakąś taką ciekawostkę. Absolutnie na podstawie filmu, nie, żeby sobie, żebyście sobie nie wyrabiali zdania o grze. Tak, i zacznijcie raczej od gry, jeśli, no jeśli możecie. Mhm. No. Mam nadzieję, że bez spoilerów powiedzieliśmy wam mniej więcej o grze. No ja już chyba powiedziałem w bardzo, co prawda pociachanej wypowiedzi, ale że mi się gra podoba i to bardzo, bardzo. Bardziej hmm. jak miałem, pamiętasz, do Heavy Raina czy do Beyoncé tak. Souls jakieś zastrzeżenia, tak tutaj sięgnąłem po klasykę. E, klasykę jak klasykę, ale no w klasyka. sumie. Już można powiedzieć, że klasykę. Tak, co się... jak coś nie ma 20 lat, to, trud... to ciężko mi się mówi, że to klasykę. Tak, nie? ale w nie? takim ale... młodym medium. No <śmiech> tak, są gry, to zdaję można. sobie sprawę. Mhm. E, tak. i... Co, przygotujcie tak w konsole wieczorem. Przygotujcie sobie kartkę i notat notatnik, bo ja, ja polecam oprócz pada, tak, to miałem, miałem to zawsze w gotowości jeśli jesteście fanami grozy to, to rzecz obowiązkowa a jeśli jesteście fanami ciekawych skomplikowanych fabuł i właśnie anime właśnie mangowych, mangowego stylu, to też znajdziecie coś dla siebie w tym wszystkim, co prawda dość późno zorientujecie się o co nam chodzi gdy, mówimy, gdy używamy takich przymiotników ale no, coś jest na rzeczy absolutnie rewelacja świetna gra zobaczymy co przyniesie dwójka, bo jestem w trakcie grania. Także, także dzięki, że za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nie będziecie nim zawiedzeni, że to nie są filmy, tylko gry, ale, ale myślę, że warto też poznawać to medium od tej strony. I ode mnie to tyle. Żegnam Was z tego podcastu, który mam nadzieję wyszedł metrażowo nie jakoś tak długo. Słuchajcie dobrych podcastów, trzymajcie się, heja. No dzięki, trzymajcie się, cześć.